Wibracja 81. Tworzenie przestrzeni. Posiadasz umiejętność manifestacji cudów w swoim życiu. Pamiętaj, że nie chodzi o wielkość cudu, lecz o to, ile przyznaczysz mu miejsca. Kiedy zatem ustalisz już swoją intencję, musisz zwolnić dla niej przestrzeń. Zamiast zastanawiać się, no, kiedy to się w końcu objawi? Lub coraz sprawdzać e-mail. Zwyczajnie przeznacz na to nieco miejsca. Manifestacja działa płynnie, kiedy mamy w sobie zaufanie. Aby jednak spełnić swoje marzenia, musisz najpierw udostępnić im przestrzeń i przekazać wszechświatu wszystko to, nad czym pracujesz. Wibracja na dziś W dzisiejszej lekcji zachęcę cię do stworzenia miejsca w umyśle. Przygotuj je na nasiona swoich marzeń. Kiedy sadzimy nasiona w rzeczywistym ogrodzie, nie odkopujemy ich co chwila i nie sprawdzamy, czy już rosną. Zaufaj zatem Wszechświatu. Wiedz, że wszelkie intencje zasadzone przez Ciebie w ogrodzie umysłu zostały wysłuchane. Koła potężnego Wszechświata obracają się na Twoją korzyść. Oto afirmacja do dzisiejszej lekcji. Moje zaufanie, którym darzę Wszechświat, tworzy miejsce na urzeczywistnienie moich marzeń. Podziel się wibracją Wszechświat uwielbia nasze zaufanie.